jestem informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Kolejny dzień i kolejne ultimatum. Donald Trump grozi Iranowi całkowitym zniszczeniem, jeśli Teheran nie otworzy cieśniny Ormus. Wichury nad Polską synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Strażacy wyjeżdżali do blisko 3000 interwencji. Będzie też o historycznym momencie misji Artemis. II. członkowie kosmicznej wyprawy dolecieli dalej niż jakikolwiek człowiek w historii. Suma wydarzeń. Prezydent USA znów zaostrza retorykę wobec Iranu. W najnowszym przemówieniu Donald Trump stwierdził, że i tu cytat, cały Iran może być zniszczony w jedną noc i dodał ta noc może być jutro. To kolejny sygnał możliwej gwałtownej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Waszyngton stawia Teheranowi ultimatum, a świat z niepokojem obserwuje rozwój tych wydarzeń. Czy stoimy na progu otwartego konfliktu? Jak realne są te groźby i jakie mogą być ich konsekwencje? Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem za oceanem. Janku, dzień dobry. Witam. Jak te słowa prezydenta Trumpa są odbierane na arenie międzynarodowej? Czy to realna zapowiedź natychmiastowego uderzenia, czy może element presji politycznej wobec Iranu? Wydaje mi się, że właśnie dokładnie tak dwutorowo. Z jednej strony Donald Trump bardzo dużo mówi, ostrzega, potem często wyklucza to, co mówi kolejnymi swoimi wypowiedziami, bardzo często zmienia terminy, no ale też może rzeczywiście tutaj wykazać się konsekwencją. Trudno przewidzieć, co może się zdarzyć w ciągu najbliższej doby. I tu podkreślamy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Światu, że Iran mógłby zostać wyeliminowany w ciągu jednej nocy. Ta konferencja z udziałem Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników, m.in. szefa Pentagonu, Pita Hexeta, trwała prawie półtorej godziny, ale myślę, że ta wypowiedź właśnie Donalda Trumpa na tej konferencji była najważniejsza. Posłuchajmy.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 Podkreślamy te słowa właśnie prezydenta. Donald Trump nie chciał przesądzić, czy wojna dobiega końca, określając obecny moment mianem takiego okresu krytycznego, którego dalszy przebieg zależy właśnie od działań Iranu, a Teheran z kolei ostrzega i o tym też piszą amerykańskie media, że konsekwencje takich ataków wykroczą poza granice regionu. Wcześniej jeszcze podczas takiej wielkanocnej imprezy w Białym Domu, ona nazywa się Toczenie to Jajek, prezydent powiedział dziennikarzom, co on by najchętniej zrobił.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 Wcześniej została odrzucona propozycja zawieszenia broni. Donald Trump określił opracowaną przez państwa tutaj regionu dążące do wprowadzenia 45-dniowego zawieszenia broni mianem znaczącego kroku, lecz niewystarczającym i niewystarczająco dobrym przede wszystkim. A według irańskich mediów państwowych Iran odrzucił tę propozycję, domagając się trwałego zakończenia wojny. Z kolei szef Pentagonu Pittseks zapowiedział, że już dzisiejszej nocy, mówimy o tej nocy z poniedziałku, na wtorek Amerykanie przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od początku wojny. Kolejnej nocy, jak dodawał, uderzenia ma być jeszcze większe. A podczas tej konferencji prasowej Donald Trump odmówił na przykład odpowiedzi, co ciekawe, na pytania części mediów, wśród których był m.in. New York Times, określając, że produkują one tylko fake news. O czym mówił Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy za te relacje. Ta wojna może odbić się nie tylko na arenie międzynarodowej, ale też na sytuacji politycznej w samych Stanach Zjednoczonych. Straty poniosą republikanie. Tak komentował to na naszej antenie dr Marek Kawa, amerykanista. Kiedy utrzyma się dosyć, dosyć wysoko cena, cena ropy, to może się przyłożyć na prawdopodobnie muszą się Republikanie będą pogodzić z utratą Izby reprezentantów. Pytanie jest o skalę tej, tej przegranej, jeżeli to będzie w pierwszej, w pierwszej kadencji, prawie prawie 40, 40 miejsc, to jest już znacząca przegrana. Tymczasem konflikt już dawno przestał być tylko wojną słów. Izrael uderzył w kluczową infrastrukturę gospodarczą Iranu. dzisiaj za. Zaatakowany został drugi już kompleks petrochemiczny. Chodzi o strategiczne instalacje, które odpowiadają za znaczną część produkcji i eksportu. A według izraelskich władz nawet większość sektora petrochemicznego została sparliżowana. Więcej o tym Milena rashid Shehab.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 W magazynie Wracamy do Kraju silny wiatr daje się we znaki w centralnej Polsce. W województwie łódzkim jedna osoba została poszkodowana w wyniku przechodzących wichur, informował Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Jest to kierowca samochodu dostawczego, na którego spadło drzewo. Ten kierowca na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Służby apelują o ostrożność, szczególnie w miejscach, gdzie wiatr może być najsilniejszy. MGW wydało alerty dla północy i wschodu Polski. A w związku z wichurami strażacy interweniowali już ponad trzy tysiące razy. Łącznie poszkodowane zostały cztery osoby. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło usuwania połamanych drzew, gałęzi oraz uszkodzonych dachów. To jednak nie koniec. Kolejne dni przyniosą dalsze ochłodzenie i utrzymają się wietrzne warunki. Na wyraźną poprawę pogody możemy liczyć dopiero w przyszłym tygodniu. Daria Kania. Meteorolodzy prognozują, że zła aura w pogodzie utrzyma się także w najbliższych dniach. Jutro we wschodniej części kraju nadal przelotną opady deszczu i silny porwisty wiatr w porywach do około 65 km na godzinę.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 Trudne warunki pogodowe zbiegają się z powrotami po świętach. Na wielu drogach w całym kraju widać jeszcze wzmożony ruch związany z zakończeniem Wielkanocy. Deszcz i silny wiatr dodatkowo utrudniają jazdę. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Renata Szpakowska z Lubelskiej Drogówki przypomina, że o bezpieczeństwie trzeba pamiętać szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Także wtedy, gdy zatrzymujemy się na drodze ekspresowej. To nie jest obowiązkowe, ale warto wyposażyć się w kilka kamizelek odblaskowych, nie tylko dla nas, ale także naszych pasażerów. Ustawmy trójkąt ostrzegawczy, oczywiście nie na jezdni, ale na poboczu. Zjedźmy na to pobocze tym pojazdem w miarę możliwości, jeśli to się da. Nasi pasażerowie niech nie pozostają w pojazdzie, tylko idźmy za bariery energochłonne, tak by zapewnić ten maksimum bezpieczeństwa dla naszych podróżnych. Na drodze ekspresowej i autostradzie trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w odległości 100 metrów za pojazdem. Należy też włączyć światła awaryjne, a jeśli awaria jest poważna, to należy powiadomić odpowiednie służby. Czas ucieka, a niepewność rośnie. Za niespełna rok wygasną przepisy o unijnej ochronie tymczasowej uchodźców wprowadzone po wybuchu wojny w Ukrainie. A to oznacza, że miliony osób w całej Unii Europejskiej, w tym setki tysięcy Ukraińców w Polsce, mogą znaleźć się w niepewnej sytuacji prawnej. Eksperci alarmują, brak nowych regulacji może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla samych uchodźców, ale także dla rynku pracy i całej polskiej gospodarki. Chodzi m.in. o dostęp do zatrudnienia, świadczeń i legalnego pobytu. Bez systemowych rozwiązań może dojść do chaosu prawnego i odpływu pracowników, których dziś potrzebują polskie firmy. O szczegółach Mateusz, Mateusz Czmiel. Po wybuchu wojny w Ukrainie miliony uchodźców znalazły w Polsce schronienie dzięki unijnej dyrektywie, która zapewniła im dostęp do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Jednak mechanizm był tymczasowy i wszystko wskazuje na to, że wygaśnie w marcu 2027 roku. Rafał Kostrzyński z International Rescue Committee Polska ostrzega, że to może być cios w polską gospodarkę. Uchodźcy z Ukrainy bardzo realnie dokładają się do produktu krajowego brutto. W roku 2024 było to 20. To jest znacznie więcej niż wkład pieniężny Polski w, w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina, zaznacza, że brak tymczasowej ochrony uderzy także w najmniej chronione grupy społeczne. Albo wielodzietne matki, albo osoby niepełnosprawne, albo z ciężkimi chorobami. Wojna wciąż trwa, powody, z których uchodźcy przyjechali do Polski się nie zmienili. W Polsce z ochrony tymczasowej korzysta obecnie około miliona Ukraińców. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Suma Wydarzeń. Informacje ze świata. Tragiczne informacje napływają z południa Ukrainy. Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku rosyjskich dronów na Odessę. Wśród ofiar i poszkodowanych są także dzieci. To kolejny dramatyczny epizod trwającej wojny w Ukrainie, w której coraz częściej celem stają się obiekty cywilne.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 Rosjanie uszkodzili w Odessie budynki mieszkalne, przedszkole i podstację energetyczną. Tysiące rodzin zostały bez prądu. W nocy wystrzelili na Ukrainę ponad 140 dronów bojowych. Ukraińska obrona przechwyciła 114 z nich. Z kolei to, o czym teraz powiemy, pokazuje, że skutki wojny wykraczają daleko poza linię frontu. W cieniu ataków na ukraińskie miasta narasta także napięcie w Europie. W Niemczech ujawniono kolejne przypadki działalności rosyjskich agentów. Służby alarmują. Rosja prowadzi tam działania sabotażowe, a także aktywnie pozyskuje i uruchamia siatki szpiegowskie. Według ustaleń celem są nie tylko informacje wywiadowcze, ale również destabilizacja i wywoływanie niepokoju wewnętrznego. O tym z Berlina. Adam. Kurczewski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 Wątek działań sabotażowych pojawia się także w kolejnych krajach Europy. Tym razem chodzi o Serbię, gdzie badano próbę uszkodzenia gazociągu transportującego rosyjski surowiec na Węgry. Szef Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa Diurojowanić poinformował, że służby nie znalazły dowodów na udział Ukrainy w tym incydencie. Według wstępnych ustaleń sprawcą była osoba z grupy migrantów. Szef Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa podkreślał, że wokół sprawy jest wiele dezinformacji. Kto ukazują? Jedną z nich była sugestia, że armia Serbii działając na rzecz innego państwa miała stwierdzić, że znalezione materiały wybuchowe były ukraińskie i tym samym oskarżyć Ukrainę o próbę dywersji. Powiem od razu, to nieprawda, to kłamstwo. Dziuro Jovanic dodał, że fakt gdzie wyprodukowano materiały wybuchowe nie oznacza kto je zamówił ani kto stoi za ich użyciem. Przypomnijmy, wczoraj władze Serbii informowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Premier Węgier Viktor Orban zwołał radę Bezpieczeństwa i objął rurociąg ochroną wojska. Rząd w Budapeszcie sugerował, że za próbą dywersji stoi Ukraina. Węgierska opozycja uważa tymczasem, że incydent może mieć związek z kampanią wyborczą przed zaplanowanym na niedzielę głosowaniem. We Francji pojawiła się dyskusja o możliwym zniesieniu dnia wolnego w poniedziałek wielkanocny. Choć na razie nie ma mowy o konkretnym projekcie ustawy, wielu polityków uważa, że tego typu działania są nieuniknione w obliczu trudnej sytuacji budżetowej. Nie przekonuje to jednak francuskiego społeczeństwa. Więcej z Paryża, Stefan Folzer.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 Święta, święta, a po świętach obfite i tłuste potrawy, które królują na naszych stołach mogą znacząco zwiększać ryzyko przejedzenia, ostrzegają lekarze. Jak przyznaje dr Radosław Kępiński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w tym okresie wyraźnie rośnie liczba pacjentów zgłaszających się z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Ciężko się dziwić, świąteczne przysmaki kuszą, ale nasz organizm ma swoje granice.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 Konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się także na portfelach turystów. Przedłużająca się sytuacja w regionie zwiększa ryzyko wzrostu cen paliwa lotniczego, a to bezpośrednio przekłada się na koszty podróży. Polskie linie lotnicze LOT uspokajają, że mają zabezpieczenia w postaci kontraktów terminowych z dostawcami paliwa, ale jak podkreślają, wszystko ma swoje granice. Rzecznik LOTu Krzysztof Moczulski zaznacza, że przewoźnik na bieżąco monitoruje sytuację i reaguje na zmieniające się warunki rynkowe.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 Z powodu konfliktu lot musiał też zawiesić rejsy do Arabii Saudyjskiej, Izraela oraz do Dubaju. Wojna utrudniła podróże na Bliski Wschód, ale jak zapewnia rzecznik linii, inne kierunki sprzedają się dobrze. Nasze samoloty do Stanów są dosyć mocno wypełnione, bo bardzo mocno jest wypełniony na przykład kierunek indyjski, skąd bardzo dużo pasażerów się przesiada w Warszawie z Deli do Nowego Jorku, z Deli do Toronto. Tak samo jak Gruzini latają przez Warszawę do, do, do Los Angeles. I tutaj nie widzimy dużego spadku na Stanach Zjednoczonych przez to właśnie, że w tej chwili nam się te samoloty wypełniają poprzez lukę, która powstała w wyniku blokady lotnisk na Bliskim Wschodzie. Lot w sezonie wiosenno-letnim chce uruchomić rejsy do Heraklionu na Krecie, do Porto i na Majorkę, a od końca marca samoloty polskiego przewoźnika latają z Warszawy do Bolonii. W jednym oknie widzą Ziemię, w drugim Księżyc, a Księżyc wydaje się aż czterokrotnie większy od naszej planety. Tej nocy dzieje się coś absolutnie bez precedensu. Żaden człowiek w historii naszej planety nigdy nie był jeszcze tak daleko od Ziemi, jak dziś znajduje się czworo astronautów, Amerykanów i kanadyjczyk. Misja Artemis II, czyli pierwszy od ponad 50, lot, 50 lat załogowy lot ludzi wokół Księżyca, wchodzi w ostateczną fazę. Około pierwszej czasu polskiego rozpocznie się Kulminacja wyprawy. Statek Orion z czteroosobową załogą okrąży Księżyc, a astronauci przelecą nad jego tajemniczą, niewidoczną Ziemi stroną. To właśnie tam rozegra się kluczowy fragment misji, który przybliża ludzkość do powrotu na Srebrny Glob. O tym Przemysław Lis.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 Cztery osoby, jeden statek i ogromna przestrzeń kosmiczna. To wszystko dzieje się naprawdę. Niedowiarków odsyłamy na transmisję z wyprawy na stronach NASA. Na w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewelina Kamińska, do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklama.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 Promocja. Powtórka programu Zmiana Klimatu. Patryk Michalski, dzień dobry w drugi dzień świąt wielkanocnych. W polskiej tradycji to lany poniedziałek. Nie warto jednak dzisiaj lać wody bez umiaru, bo Polacy żyją na wodnym kredycie. Wody mamy coraz mniej, między innymi przez zmieniający się klimat. Marzec był ekstremalnie suchy, są w Polsce regiony, w których przez cały miesiąc nie spadła ani kropla deszczu. Niestety nie zapowiada to poprawy sytuacji, z którą mierzymy się już od lat. Doskwiera nam w zasadzie permanentna susza. A do tego Polska ma jeden z najniższych poziomów zasobów wodnych w Europie. Dlatego przy okazji dzisiejszego dnia warto przypomnieć, jakim skarbem jest każda kropla wody i jakim ważnym zadaniem jest dziś racjonalne gospodarowanie nią. A z tym mamy problemy. O tym rozmawiałem niedawno w naszej audycji z Aleksandrą Leszczyńską, specjalistką do spraw rolnictwa w Stowarzyszeniu Centrum Ochrony Mokradeł. Akurat średnia roczna wartość opadów nie zmienia się tak bardzo, natomiast zmienia się rozkład tych opadów w czasie. I dlatego kluczowe jest właśnie to, jak tą wodą w krajobrazie będziemy zarządzać. Jeżeli poszukamy sobie informacji o zasobach wodnych naszego kraju, bardzo często trafimy na taką liczbę 1600 metrów sześciennych na osobę na rok, zazwyczaj z komentarzem, że jest to około 1 trzecia średniej europejskiej. I faktycznie brzmi to dosyć niepokojąco, ale jak to zwykle z takimi danymi bywa, warto się przyjrzeć bardziej szczegółowo, co, co za tymi liczbami stoi. I tak naprawdę do, do wyliczania tej wartości uwzględniany jest jedynie odpływ rzekami wody z terenu jakiegoś kraju, więc to, że niektóre kraje, ten współczynnik mają zdecydowanie większy niż Polska, jeszcze nie musi oznaczać, że tej wody dla mieszkańców danego kraju jest mniej lub więcej, ponieważ w ogóle nie jest tutaj uwzględniana ilość wód podziemnych, ani parowanie wody opadowej, ani też nie uwzględnia się dopływu rzekami z terenów innych krajów. Więc bardzo często te kraje, które mają tutaj ten wynik lepszy, bierze się to z tego, że po prostu źródła ich głównych rzek nie są, nie są na terenie ich państwa i dużo tej wody wpływa, a więc również też dużo jej, tego kraju, Wypływa. Czyli te dane o zasobach wodnych Polski może nie powinny tak niepokoić, ale niepokoi to, co obserwujemy na zewnątrz. Według statystyk, no właśnie, opady niby są w normie, a jednak wody nam brakuje. Dlaczego? Jest to właśnie ta kwestia zarządzania wodą, o której wspominałam. My czerpiemy w większości wodę ze złóż wód podziemnych. To jest około 70% wody w polskich wodociągach. Sporo gospodarstw czerpie też wodę ze studni, często są to studnie głębinowe. Dodatkowo część wody w naszych rzekach również pochodzi z wód podziemnych. A te złoża wód podziemnych odtwarzają się bardzo powoli i głównie dzięki wodzie, która przefiltruje przez glebę. Dlatego, żebyśmy czuli się bezpiecznie pod względem tych zasobów wodnych, z których korzystamy, powinniśmy dbać o to, żeby ta woda, która spada na nasz kraj, miała szansę do tych wód podziemnych przesiąknąć. Czyli żeby jak najwięcej tej wody w krajobrazie zostało, żeby jak najwięcej zostało w glebie, co po pierwsze sprzyja roślinom, rolnictwu, ale też pozwala właśnie na to, na to przedostawanie się wody na głębsze pokłady i zasilanie źródeł, z których czerpiemy. A tymczasem jak wygląda sytuacja obecnie? Sytuacja wygląda kiepsko, ponieważ um, większość naszych rzek została uregulowana, przez co odebraliśmy rzekom, kontakt z otoczeniem, z krajobrazem, z tymi terenami, na które one mogłyby wylewać i w ten sposób zwiększać tą powierzchnię, przez którą woda opadowa może wody gruntowe zasilać. Co więcej, regulując te rzeki, likwidując meandry, tworzymy właściwie takie rynny, którymi bardzo szybko spuszczamy wodę opadową do Bałtyku. Poza regulacją rzek dużym problemem w naszym kraju jest to, że bardzo skutecznie osuszyliśmy i wciąż osuszamy nasze mokradła, w szczególności bagna. Ponad 85% torfowisk w Polsce zostało osuszonych i robimy to przede wszystkim za pomocą rowów melioracyjnych, których sieć mamy... Ogromną szacowana długość tej sieci rowów melioracyjnych w Polsce to jest około 300 tysięcy kilometrów i to jest zdecydowanie więcej, to jest ponad dwukrotnie więcej niż długość naszych rzek. Hmm. Także e, cały ten obraz składa się na taki system e, no, po prostu spuszczania wody z kraju do Bałtyku. Wody, która jest bezcennym skarbem, szczególnie no właśnie, jak dołożymy sobie jeszcze do tego zmianę struktury opadów i to, że mamy bardzo długie okresy suche, przeplatane, intensywnymi opadami. Ostatnie lata nam to bardzo dokładnie udowadniają. No to nie jesteśmy w stanie tej wody, która spadnie w tak krótkim czasie zatrzymać. Ona sobie po prostu spływa do rzek i potem dalej do morza. Dokładnie tak. Plus jeszcze pojawia się dodatkowy problem. Stworzyliśmy wiele sztucznych zbiorników retencyjnych, ale też chociażby wały wzdłuż rzek, które zostały wbudowane, Wszystkie te elementy infrastruktury zostały zaprojektowane jak każdy projekt inżynierski przy pewnych założeniach i one powstały już często dekady temu. A ta zmieniająca się rzeczywistość klimatyczna sprawia, że w tym momencie bardzo często mamy do czynienia z dużo większą ilością wody opadowej w bardzo krótkim czasie, więc często te systemy po prostu zaczynają nas zawodzić i tak naprawdę stwarzają większe zagrożenie niż korzyści. Boleśnie to odczuli mieszkańcy Lwówka Śląskiego w 2024 roku, gdy woda przerwała tamę na tamtejszym zbiorniku retencyjnym, co doprowadziło do katastrofalnej powodzi. Rozwiązaniem powinna być renaturyzacja rzek i tworzenie naturalnych terenów zalewowych, na których nie będzie się budować żadnych budynków, żadnych domów. No ale to zadanie na wiele, wiele lat. A jak w drugi dzień świąt wyglądają państwa lodówki? Mam nadzieję, że udało się na święta przygotować tyle smakołyków, by domownicy i goście byli w stanie je zjeść przez te dwa świąteczne dni i by nic się nie zmarnowało. Trzeba przyznać, że trend szykowania na święta wszystkiego po trochu, a nie w ilościach jak dla pułku wojska, jest chyba coraz popularniejszy. Niemniej wciąż rocznie w Polsce do kosza trafia około 9 milionów ton żywności. I niestety 60% z tej niewyobrażalnej masy marnujemy w naszych domach. A ilość ta wzrasta właśnie w czasie świąt. Dlatego ośpieszymy teraz z garścią porad od Michała Fabiszewskiego, uczestnika piątej edycji programu MasterChef i głównego szefa kuchni w Sodex Opoland. Tych rad nasz gość udzielił w rozmowie z Martą Hoppe, a dotyczą one tego, jak nie zmarnować nic ze świątecznego stołu, co można na przykład zamrozić, a co przerobić. Jest taka wielka trójka rzeczy, których wyrzucamy najwięcej. Pieczywo. Pieczywo numer jeden. Niestety. A tu akurat można robić fenomenalne rzeczy. Oczywiście można pieczywo zamrozić. I wyjmować je. Po, po, po, Dokładnie. po kawałku. Wyjmować po kawałku, zregenerować je. E, Na no to jest też mnóstwo sposobów. Ale przecież możemy robić fenomenalne rzeczy. To są takie rzeczy jak chociażby bułka tarta. Bułka tarta, która ma dodatek ziół. I jest Ale... lepsza niż ta kupna bułka tarta. A bo oczywiście. tamta jest dziwnie zmielona z jakichś dziwnych produktów. i ona Smak się nie kotleta schabowego tak... z, z domowej Dobrze bułki nadaje. tartej w ogóle nie, nie, nieporównywalnie. Natomiast też pamiętajmy, że jest w kuchni światowej mnóstwo deserów na bazie czerstwego chleba, takie brytyjskie puddingi, No ale też trzeba pamiętać o aspektach zdrowotnych. Chleb, tak zwany wczorajszy, jest lepiej przyswajany przez organizm. Niż ten dzisiejszy. Niż ten dzisiejszy. Mimo, wiadomo, że ten dzisiejszy jest bardziej chrupki, jest świeżny, jest niesmaczniejszy. Smaczniejszy. Natomiast to nie jest tak, że chleb na drugi dzień trzeba koniecznie wyrzucić. Absolutnie. i nie... ja myślę, że tak nie wyrzucamy. Na drugi dzień to jeszcze nie wyrzucamy. Na drugi dzień nie. Natomiast pamiętajmy, że taki już dwudniowy chleb można absolutnie też wykorzystać w przygotowaniu chociażby tak zwanego chlebka w jajku. Nie, to jest wspomnienie z dzieciństwa. Śniadaniowy tak. klasyk. Śniadaniowy klasyk, który naprawdę ratuje, nie ratuje e, niejednokrotnie taką e, opcję. Moje dziecko uwielbia. Moje też. E, I wydaje mi się, że to, to, to są rzeczy tradycyjne, które dzisiaj można jak najbardziej serwować i ratować dzięki temu po prostu przed wyrzucaniem mnóstwo pieczywa. Więc to takie, takie rzeczy, jeśli chodzi o, o pieczywko. No ale pamiętajmy, że jeszcze są te e, owoce i warzywa. To od przedszkola nam e, mówią nauczyciele, że najwięcej jednak witamin jest w skórkach tych naszych owoców. Więc tam, gdzie się te skórki da zjeść, to zjadajmy. Bo o ile oczywistym jest zjedzenie jabłka czy gruszki ze skórką, no to już zjedzenie kiwi ze skórką nie jest tak oczywiste. Absolutnie, A można ją zjeść? Absolutnie tak. Absolutnie tak Tak właściwie to ja zaryzykuję tutaj takim stwierdzeniem, co mam udowodnione niejednokrotnie, że nawet skórka z banana jest jadalna. Może niekoniecznie, no, może niekoniecznie na surowo, ale ja osobiście przygotowywałem wielokrotnie, rzeczy deserowe z tej skórki, po prostu piekąc ją. Ale też przygotowałem z niej zamiennik mięsa roślinnego w sosie barbecue, gdzie udawała szarpaną wieprzowinę i naprawdę świetnie się sprawdzała. Więc nie jest, trująca, jest jadalna. Ale dla tych, którzy nie chcą eksperymentować, to pamiętajmy, że fusy z kawy, skorupka z jajka i skórka z banana zblendowane robią niesamowity nawóz do kwiatów zarówno ogrodowych, jak i tych domowych. Czyli Więc... my nie zjemy, ale rośliny się pożywią. Dokładnie. Wykorzystujmy to w taki sposób. W końcu to też może być naturalny kompost. Czy tu jest też problem tego złego przechowywania? Bo są różne teorie. Pomidora nie wkładamy do lodówki, bo traci smak. Ale marchewkę to już włóżmy do lodówki. Jaka jest zasada tego przechowywania warzyw i owoców, żeby dłużej były świeże, jeśli już kupimy za dużo, bo była promocja, bo była wielosztuka. Rzeczywiście takie, chciałoby się powiedzieć, że mity narastają. Wszystkie te social mediowe rolki przekrzykują się w tym, jak to zrobić najlepiej. Natomiast takie doświadczenie pokazuje, że te miękkie i teraz mam problem, co powiedzieć, czy owoce, czy warzywa, no bo e, też istnieje odwieczna dyskusja, czy pomidor to owoc, czy warzywo. E, byliśmy wychowywani w, w takim e, duchu, że jednak to jest warzywo. Dzisiaj mówimy o tym, że to jest owoc, więc e, użyjmy po prostu zastępczo pomidor. Tych pomidorów lepiej rzeczywiście nie wkładać do lodówki. One rzeczywiście tracą i poziom potasu, który w sobie mają, ale też w jakiś znany tylko sobie sposób tracą swoją jędrność i gubią wodę, która się nam skrapla w lodówce, więc jest nam to zupełnie niepotrzebne. No ale tu jest po raz kolejny, no, jeśli kupimy 5 kg tych pomidorów, no to nie jesteśmy w stanie ich trzymać na parapecie, no bo one zaczną żyć własnym życiem, a przecież nie o to nam chodzi. Więc tutaj... Więc trzeba... wszystko zaczyna się trochę na tych zakupach, no ale potem jeszcze możemy jakoś ratować. Tak, musimy, musimy umieć sobie tym, tym, tym zarządzać. Yy, jeśli chodzi o wszystkie warzywa korzeniowe, typu marchewka, pietruszka, cudownie byłoby je kupić razem z natką, dlatego, że posiadanie ich z natką no, wydłuża ich życie. Anatka, czy to z pietruszki, czy z marchewki jest absolutnie nam przydatna w kuchni. Ja wiem, że może ta marchewkowa nie jest tak popularna, ale możemy jej używać dokładnie tak samo jak pietruszki. Zarówno do ozdoby jak i do bulionów, ale też przede wszystkim można cudowne pesto z nich zrobić. Więc takie pesto marchewkowe ja osobiście bardzo lubię w połączeniu z, z ziarnem słonecznika, z jakimś polskim serem dojrzewającym. To, to jest szybkie, proste i, i przede wszystkim trochę w duchu zero waste, a to dalej nam podbija ten efekt niemarnowania Żywności. A my to zielone często wyrzucamy. Podobnie jest z rzodkiewką, którą też kupujemy pęczek rzodkiewki. Odrywa się zielone, no i raczej się Grzech to wyrzu wyrzuca. A co z tego można zrobić? <grym> e, liście rzodkiewki są bardzo charakterystyczne. Ja myślę, że możemy porównać je delikatnie nawet do rzeżuchy, może nawet do sałaty radicchio, która jest bardzo wyrazista, więc czemu ją wyrzucać? Możemy przygotowywać wspaniałe sałatki, możemy dokładać je do kanapek, możemy robić również też pesto, ale ja uważam, że cudowne wykończenie, zwłaszcza teraz, wielkanocnych takich sałatek, gdzie w składzie pojawi się jajko, gdzie w składzie pojawi się chrzan, no to taki liść rzodkiewki o wyrazistym smaku i nietuzinkowym kształcie jednak super się sprawdza. Dodam, że wszystkie wędliny po świętach można też zamrozić, a sałatki czy ciasta z kremami spokojnie można dojeść jeszcze jutro. Zapasami natomiast warto się podzielić. W wielu miastach w Polsce działają jadłodzielnie. Można w nich zostawić poświąteczne jedzenie. Jedna ważna zasada. Należy dołączyć informację co to za potrawa, z czego się składa i kiedy została zrobiona. Warto zatroszczyć się o to szczególnie, bo marnowanie żywności to także marnowanie zasobów, które zostały wykorzystane do jej produkcji, na przykład wody, o której już dziś mówiliśmy. O tym przypomina dr inżynier Agata Szczebyło z Fundacji WWF Polska. Każdy produkt żywnościowy, aby powstać, musi zużyć zasoby przyrodnicze. Przede wszystkim warto pamiętać o wodzie, której na terenie Polski coraz częściej brakuje. Według ostatniego raportu Instytutu Zrównoważonych gospodarki. Jednym z dwóch największych wyzwań systemu żywnościowego jest rosnąca częstotliwość i zasięg susz. Życzę zatem, by ze świątecznego, wielkanocnego stołu nic nie trafiło do kosza. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę i życzę miłego, świątecznego dnia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Powtórka programu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, Jakub Kukla. Dobry wieczór. Podróże bywają bardzo różne, tak samo jak i motywacje. Czasem to jest po prostu urlop. Chcemy odpocząć, chcemy zmienić otoczenie, albo też odwiedzić słynne muzea, czy podziwiać zabytki architektury. Bywa, że chcemy też zaimponować znajomym. Ale zdarzają się podróże inne, być może głębsze, kiedy szukamy siebie. Jedni podróżują w tym celu daleko, inni całkiem blisko. Zbliżenie Henryk Waniek, malarz, pisarz. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie. Pan powiedział kiedyś, że Śląsk stał się dla Pana w zasadzie Całym kosmosem. I zastanawiam się, czy ta redukcja to jest kwestia upływającego czasu, czy może jednak Śląsk, jego historia jest tak bogata, że wystarcza za wszystko inne. Myślę, że to raczej wynik pewnej specjalizacji, która wynika z moich wcześniejszych przygód. Do ja mieszkałem na Śląsku, to Śląsk właściwie mnie mało interesował, a nawet czasami drażnił, czasami zawstydzał. Dopiero kiedy, tak mniej więcej, w latach 75-80, bo moja przeprowadzka trwała wiele lat, kiedy opuściłem Śląsk, to z odległości nagle zobaczyłem, że po pierwsze coś tam bardzo wartościowego straciłem, a po drugie, że Śląsk jest, to chyba zacytuję siebie samego, taką wielką palimpsestową księgą, do nieustającego odczytywania. I rzeczywiście ta lektura śląska, którą jest moje po śląsku wędrowanie, jest daleka jeszcze do, że tak powiem, ostatniej deski tej. Księgi, Ale wcześniej naturalnie szwendałem się po świecie. No może nie tak bardzo jak wielu z moich kolegów, którzy przemierzyli całą Azję, część Afryki, Ameryki obie, północną i południową. Moje podróże było wiele skromniejsze i właściwie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych to ja Europy nie opuszczałem. No ale za to zdaje mi się, że tę Europę też tak gruntownie miałem okazję doświadczyć. Zastanawiam się, czy pańskie podróże były i są w poszukiwaniu czegoś, czy może jednak to też były czasem podróże, żeby coś zgubić, albo żeby kogoś nie spotkać. Bo przypominam sobie jeden z pańskich wywiadów, w którym pan mówił o doświadczeniach teatralnych, o tym, że natknął się pan tam na ludzi, których, to oczywiście jest krzywdzące uogólnienie, ale których hipokryzja Pana przeraziła i uznał Pan, że lepiej pojechać w górę i tam Aha. samemu kontemplować naturę. Tak, choć z drugiej strony też i w tym moim zderzeniu z teatrem spotkałem bardzo wielu ludzi bezwzględnie wspaniałych. Na przykład nie mogę się nacieszyć faktem, że miałem szczęście Obcować z panem Zygmuntem Hibnerem. No i w ogóle z wieloma osobami, więc to tak, tak różnie bywa. Jest w każdym zdarzeniu, w każdej przygodzie jest trochę ciemnego i, i trochę jasnego, czasem więcej jednego, czasem więcej drugiego. Podróż to jest, ale ja odkryłem to dopiero po jakimś czasie. Podróż to jest właściwie święto. To jest święto, które nawet można by znaleźć jakieś bóstwa, które temu świętu by patronowały. Święto również w tym sensie, że to jest czas cudu. Rzeczy, które trafiają się człowiekowi w drodze, może nie każdemu, ale myślę, że większości, czasem graniczą z rzeczami niewiarygodnymi, nieprawdopodobnymi. I to tak bywa, że dopokąd się siedzi w domu i nie wyrusza na spotkanie świata, czyli na spotkanie ludzi, na spotkanie faktów, na spotkanie obiektów, to ten cud jest martwy, nieczynny, czeka. A kiedy przekraczamy próg, to mogą się dziać rzeczy niezwykłe. To prawda, chociaż pozwoli pan, że w tym miejscu przywołam jeszcze jednego Ślązaka w naszym gronie, Janosza, który stworzył Tygryska i Niedźwiadka i oni w pewnym momencie wyruszają do Panamy, bo obiecują sobie po tym kraju same niezwykłości, wychodzą z założenia, że tam to jest życie, tam to jest pięknie, tam to jest cudownie, przemierzają długą podróż i jak to się kończy? Wracają do siebie, do domu i nagle okazuje się, że na ten dom patrzą już inaczej i że... U siebie też jest cudnie. Tak, i to, to jest bardzo ciekawa konkluzja, wziąwszy pod uwagę, że ja większość tych moich wędrówek, czy powiedzmy podróży zagranicznych, to w moim przypadku miała miejsce w czasach, w których. Polityka paszportowa PRL-u bardzo solidnie to utrudniała. Mnie się jakoś tak szczęśliwie udawało, że dzięki Pagartowi oraz innym instytucjom państwowym jakoś ten paszport dostawałem. Wyjeżdżałem za granicę z wyjątkiem tam paru przypadków. I spotykałem tam oczywiście różnych ludzi, bliźnich, przyjaciół, którzy no wtedy się nie emigrowało, tylko uciekało za granicę, którzy gdzieś tam wyjechali i osiedli poza Polską. I oni wszyscy byli przekonani, że ja zrobię to samo, że ja właściwie no, jestem tutaj, ponieważ chcę tutaj zostać. Już mam zamiar przestać żyć w PRL-u. Przykro mi było wyprowadzać ich z błędu, ale nigdy mi na myśl nie przyszła taka idea, żeby wybrać los emigranta. Tym bardziej, że tak się przy okazji napatrzyłem, że ten los emigranta wtedy nie był wcale taki znowu różowy i radosny. Co więcej, nawet pamiętam, że jak spędziłem no prawie pół roku w Nowym Jorku, to wieczorami, a była to głównie zima, wieczorami jak siedziałem w domu, tam na Manhattanie, coś robiłem swojego, coś tam może pisałem, może coś rysowałem i nieoczekiwanie przychodziła mi tak jakby pozaprogowo, jakby z nieświadomości. Taka idea, że zaraz jak wrócisz do Polski, to pierwsza rzecz jaką zrobisz, to pojedziesz do Bytomia. I to jaka obsesja mnie dopadało. Ja z Bytomiem, co prawda we wczesnym dzieciństwie miałem krótki e, romans, ale, że tak powiem, no byłem w podróży, byłem w Nowym Jorku i tam mi nic do głowy innego nie chciało przyjść, jak tylko to, żeby pojechać do Bytomia, co oczywiście wymagało też jasna rzecz powrotu do Polski. Więc coś w tym jest. Oczywiście, no pomijając już to, że Naturalnie do każdej podróży, do każdej wędrówki startujemy skądś i jeśli nie odrzucamy tego czegoś raz na zawsze, to znaczy nie opuszczamy tego dożywotnio, no to tam zazwyczaj wracamy, prawda, bo to jest nasze miejsce. W tym sensie właśnie zawsze uważałem, że Śląsk to jest to miejsce, którego... Nie mogę się wyrzec na rzecz jakiegoś innego i wcale tego nie żałuję. Swoją drogą, bytą miasto o pięknej historii, długiej historii, bardzo urokliwe, chociaż trzeba trochę wysiłku, żeby ten urok dostrzec, bo on cię nie narzuca. Zresztą Śląsk chyba, jego uroda jest taki, że to nie jest piękno, które powala od pierwszego wejrzenia. Trzeba trochę wysiłku, żeby się z tym miejscem zaprzyjaźnić. Ale użył pan dwóch ważnych fraz. Chcę wrócić do pierwszej z nich, mianowicie kiedy pan już ze Śląska się wyprowadził, to miał pan wrażenie, że jakby coś pan zgubił? Czegoś panu brakowało? Co to było? Co pan dostrzegł z dystansu? Nie ja to zauważyłem pierwszy, jakkolwiek sam na to wpadłem, ale to jest obserwacja dosyć taka nagminna, że rzeczy oglądane z bliska wyglądają całkiem inaczej, jak rzeczy obejrzane z dystansu. I to się tak potwierdza przede wszystkim w estetyce sztuk wizualnych w plastyce, w malarstwie, że odległość nagle nam odkrywa rzeczy, które były niedostrzegalne, gdy mieliśmy je tuż obok czubka nosa. I to tak było w moim przypadku. Już pomijając to, że oczywiście wyprowadzając się z Śląska, to tam zostawiałem i rodziców, i rodzeństwo na Śląsku, więc to zerwanie nie było takie całkowite. Zostawiałem przyjaciół, miejsca sentymentalne, prawda? Całą przeszłość. Tego nie chciałem tak całkiem tracić, więc... Na szczęście znalazł się Pewnego rodzaju kompromis, dzięki któremu funkcjonuje dzisiaj jako, tam powiedzmy, pisarz, prawda. Ale to ciekawa rzecz, dlatego że ta moja przeprowadzka przypadła na okres, w którym z tego Śląska i z Zagłębia sznurem ciągnęli do stolicy różni karierowicze polityczni na ogół. I to tak wyglądało, jakbym ja do tego karawanu pan tych, się tych awansujących, tak, politykami. Kierów należał, więc żeby tego podejrzenia uniknąć, zameldowałem się nie w Warszawie, tylko w Brwinowie, gdzie mieliśmy taką, mamy taki stary dom, Ruder, także ja właśnie do dziś dnia jestem obywatelem Brwinowa, jakkolwiek mieszkam w Warszawie. No tak ten Brwinów to taka sobie mieścina podwarszawska, nieszczególnie ciekawa, ale szybko rzuciło mi się w oczy, że po pierwsze Brwinów tak na XVIII-wiecznych mapach przedstawiających Katowice opisana jest wieś, która dziś jest dzielnicą Katowic, wówczas była osobną gminą. Dzisiaj ona się nazywa Brynów, co jest rezultatem takiego zniemczenia tej nazwy, czy uproszczenia jej, a ona w XVIII wieku jeszcze nosiła nazwę Brwinów. Ale do tego doszła też i świadomość tego, że na cmentarzu w Brwinowie leży pochowany w mundurze górnika honorowy górnik Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wielki pisarz Jarosław Iwaszkiewicz który sobie bardzo ten fakt uhonorowania go tym tytułem cenił i kazał się pochować w mundurze górniczym ze szpadą i tak się stało No, jakby tego było mało to okazało się, że zaraz za najbliższym rogiem mieszka Młody, a już niestety nie żyjący dzisiaj człowiek, bardzo zresztą wybitny i tłumacz, i poeta, Leszek Engelking, urodzony bytomianin, który, ale to już w latach trzeciej RP, chodził po Brwinowie w, w koszulce z napisem Bojtchen Oberschlesien, co oczywiście w Brwinowie Mazowieckim nie było zupełnie rozumiane. No, dalej... Częstym gościem Brwinowa był Adam Sikora, wielki operator filmowy w filmach Jerzego Skolimowskiego, no ale przede wszystkim Lecha Majewskiego w Angelusie. Ponieważ w tym, że Brwinowie miał swój dom i mieszkał dyrektor Teatru Śląskiego przez jakiś czas niestety już nieżyjący Henryk Baranowski. I tak dalej, i tak dalej. Pomijając już nawet cmentarz Górnoślązaków, niemieckich prawdopodobnie, tak, na pewno niemieckich, którzy budowali brwinów w końcu XIX i z początkiem XX wieku. Ten cmentarz nawet w niezłym stanie zachował się w takim przysiłku pod w biskupisach. No i wie pan, okazało się ostatecznie, że ten brwinów pod Warszawski czy pod podpruszkowski to jest taki mały Śląsk, na Mazowszu. No, ale, ale to oczywiście nie było w stanie zaspokoić mego głodu przede wszystkim gór Śląska, ale też i nizień Śląska. Tej barwnej, przebogatej, ciekawej historii. No i tego wszystkiego, co kocham. Wspomniał pan, że podróż jest swego rodzaju świętem, że może być też cudem. Panu się przydarzyły takie właśnie święta w czasie podróży, takie cudowne momenty? Wielokrotnie, wielokrotnie od takich małych cudów do cudów zdumiewających zupełnie, dlatego, że no, za taki na przykład przypadek nieprawdopodobny zupełnie uważam fakt, że kiedy płynąłem do Stanów Zjednoczonych, a płynąłem statkiem, bo sobie tak pomyślałem, że skoro mam się udać na ląd amerykański, to może zrobię to tak przynajmniej trochę w sposób podobny do Kolumba, że nie samolotem w 9 godzin, tylko może statkiem. W 12 mocy... dni. Tak, 12, dokładnie mówiąc. To no nie były to te 3 miesiące, tej wyprawy Kolumba ale jednak wystarczyło tych 12 dni, żeby statek, a to był taki zwykły frachtowiec, który zabierał na pokład pasażerów siedmiu na ogół. On raz tylko zacumował w Bremerhaven w Niemczech, żeby uzupełnić kontenery i tam wsiadło na statek dwoje pasażerów Dodatkowych oboje szwajcarzy. Jeden młody człowiek, taki praktykant bankowy, który zarobił w ciągu roku na to, żeby opłynąć świat dookoła. A drugim była starsza pani, taka bardzo nobliwa. Ja u intendenta statku, kupując papierosy tego samego dnia wieczorem, zauważyłem, że na jego stole leży karta meldunkowa pasażera, tej pani jej imię i nazwisko coś we mnie obudziło, no ale nie byłem w stanie sprawdzić co to, czy moje skojarzenia są prawidłowe, ponieważ znajdowałem się na morzu, z dala od biblioteki, różnych dokumentów. Ale rzeczywiście, ponieważ tych pasażerów chyba było siedmiu, to tak przy posiłkach były zmienne konstelacje, z różnymi osobami się działo. Wreszcie usiadłem kiedyś obok niej i zacząłem tak delikatnie sądować, czy się nie mylę, nie myliłem się. To była pani Brigitte Dorczy, tylko raz wymieniona w podziękowaniach książki, która była przez długi czas takim moim, by tak powiedzieć, katechizmem początkującego buddysty. To były trzy filary zen Filipa Kaplow którego już w międzyczasie zdążyłem obejrzeć, bo on odwiedził Polskę, do którego zdążyłem poczuć pewnego rodzaju niechęć. No i jakoś tak zgadaliśmy się na ten temat, ale to akurat było, ten mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych miał miejsce, kiedy ja się bardzo poróżniłem z kręgiem tych różnych moich współbuddystów. Zresztą miał miejsce jakiś ogromny skandal, bo okazało się, że ten wielki mistrz buddyjski pod patronatem, którego oni się zorganizowali był jakimś tam hochsztaplerem, który sobie przypisał jakieś uprawnienia, które miał. I okazało się, że pani Brigitte Dorczy była, mam wrażenie, że stale, że ciągle była jego przyjaciółką. W każdym razie na moje takie pytania dotyczące tej ciemnej strony działalności przyjaciela, nie wypowiadała się w ogóle, była bardzo uprzejma, taktowna. Mieliśmy zresztą mnóstwo innych tematów do tego. Ale proszę sobie wyobrazić, że na prawie, że na środku Oceanu Atlantyckiego spotyka pan osobę, która panu koi rany duchowe po jakimś poważnym nieporozumieniu z grupą przyjaciół. Więc to już taki skrajny przypadek czegoś, co może jako pisarz mógłbym wymyśleć, ale nie musiałem. Podróż, wędrówka, środek Oceanu Atlantyckiego, jeszcze zresztą z nieprawdopodobnie pięknym sztormem, że to może się zdarzyć. No ale ponieważ i wędrowałem po Francji, i po Włoszech, i po Szwecji, po, po Niemczech, i po Czechach, trochę po Związku Radzieckim, jeszcze wtedy istniejącym. Z każdej z tych podróży coś takiego przynosiłem. Na ogół były to spotkania z ludźmi, ale też czasami były to takie niezaplanowane odkrycia czegoś, co powinienem wiedzieć, a nie wiedziałem. I dopiero to, że zbliżyłem się do tej rzeczy, która się tak jakby cudownie odsłoniła przede mną, stawało się taką nie powiem, że dodatkową, chyba zasadniczą wartością podróżowania. A potem jeszcze się okazało, że nie potrzeba dalekich krajów, nie potrzeba oceanów, żeby dotknąć czegoś niezwykłego. Wystarczy pojechać do Wrocławia albo do Zgorzelca i natknąć się na ślady, czy to Angelusa Silesiusa, czy to Jakoba Byłnego, to jest niezwykłe, że region, który... I znów mam na myśli przede wszystkim tę część Górnego Śląska, który kojarzy się z konkretem, z ciężką pracą, z wysiłkiem, z przemysłem, mówiąc wprost, kryje w sobie takie pokłady jakiejś niezwykłej duchowości. Jak to wytłumaczyć? Mój serdecznie przeze mnie umiłowany powiem przyjaciel, chociaż nigdy sobie przyjaźni nie wyznawaliśmy, Erwin Słówka miał na to prostą odpowiedź, że no, on były górnik, prawda, zanim zdobył błyszczące szlify jako malarz, ale też i taki swoisty filozof. On miał na to taką odpowiedź, że cała jego duchowość bierze się z tego, że jeździł na szychta. Że on zjeżdżał do kopalni i tam w głębi ziemi, a to jest również rodzaj podróży. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Henryk Waniek, malarz, pisarz, dziękuję serdecznie. Ja bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję. Zbliżenie.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 Autopromocja